Eugeniusz Kwiatkowski W takim żyliśmy świecie Wydawnictwo Znak Kraków Rok 1990 Nagranie zakładu wydawnictw i nagrań Polskiego Związku Niewidomych Warszawa Rok 1992 Czyta Mirosław Utta Sylwetki polityków Wstęp Andrzej Romanowski Wielkie milczenie Eugeniusza Kwiatkowskiego Habend suafata libelli, habent suafata manuskrypta Sylwetki polityków polskich i obcych składające się na wspomnienia zatytułowane W takim żyliśmy świecie opracował Eugeniusz Kwiatkowski w Krakowie w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych Pisał je do szuflady W obawie przed rewizją ukrywał kopię książki urodziny i znajomych ta ostatnia większa praca z półwiekowego niemal dorobku autora Dysproporcji powstała w czasach powojennego, trwającego ponad 25 lat, wielkiego milczenia sanacyjnego wicepremiera. Nie mogła być opublikowana, dopóki istniała Polska Rzeczpospolita Ludowa. Eugeniusz Kwiatkowski należy do tych nielicznych postaci historycznych, których znaczenie i ranga w miarę upływu lat nie maleją, lecz rosną. Właściwie dopiero z perspektywy półwiecza widzimy, że niemal wszystko, co określamy obecnie mianem największych osiągnięć Polski przedwojennej, było dziełem tego człowieka. Gdynia i Polska Flota Handlowa, Mościce i Rozbudowa Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola i COP. Można rzec jeszcze więcej, w całej naszej tysiącletniej historii nie było może nikogo, kto na polu gospodarczym zdziałałby tak wiele i tak mądrze w czasie tak bardzo krótkim. W ciągu kilku zaledwie lat odmienił przecież Kwiatkowski oblicze polskiej ziemi. Jak pisał wtedy Melchior Wańkowicz, w miejsce kraju leśnego i polnego zaczął powstawać kraj zbrojny i przemysłowy. W tym rozmachu i w tym błyskawicznym tempie ówczesnych poczynań ministra jest coś zapierającego dech, coś przypominającego, nie bójmy się takich porównań, szerokość perspektywy działań Stanisława Staszyca lub wyzwaloną społeczną energię Czasów Kazimierza Wielkiego. I właśnie cała ta gigantyczna praca została w roku 1939 zduszona niemal w zarodku przez wojnę i rozbiór kraju. Jako wicepremier i minister skarbu w ostatnich latach niepodległości wchodził Kwiatkowski w skład nieformalnego Kwin-Kwewiratu, kierującego całością spraw państwowych obok prezydenta Mościckiego, marszałka Rydza Śmigłego, premiera Sławoja Słatkowskiego ministra spraw zagranicznych Beta. Okazał się politykiem niekonwencjonalnym. Piłsudczyk z przekonania i wyboru, przeciwnik sejmokracji i orędownik silnego państwa, odgrywał czołową rolę w skupionej wokół prezydenta grupie zamkowej. Ugrupowanie to chyba najbardziej twórczo adaptowało myśli Piłsudskiego do potrzeb nowoczesnego państwa. Usiłowało znaleźć drogę środka między systemem autorytarnym a parlamentarnym. Kwiatkowski był tym, który starał się najusilniej o wypracowanie kompromisu z opozycją. Wprowadzał na zamek delegację PPS-u, organizował w domu prywatne spotkania z przedstawicielami stronnictw antysanacyjnych, rokował z Maciejem Ratajem, starając się o umożliwienie powrotu do kraju Vincentemu Witosowi. Ta postawa koncyliacyjna jest wyraźna także w niniejszej książce. Wspomni tu autor własną próbę mediacji między Sikorskim a Piłsudskim, nazwie Witosa, wbrew opiniom innych, politykiem wyjątkowo zrównoważonym. W istocie u schyłku lat 30. oddziaływał Kwiatkowski dokładnie w tym samym kierunku, co wysoko przezeńceniony Kazimierz Sosnkowski. Ale w przeciwieństwie do generała znajdował się wówczas w sanacyjnej elicie władzy, To też po katastrofie września całkowicie podzielił jej losy. Dla kolejnych już emigracyjnych rządów Sikorskiego i Mikołajczyka pozostał już tylko osobą prywatną. W sine wieku odsunięty od władzy pozostał Kwiatkowski politykiem nie w pełni zrealizowanym. Ktokolwiek jednak czytałby niniejsze sylwetki li tylko jako relacje Świadka, ktokolwiek poszukiwałby tu jakichś skandalów czy sensacji, tego spotka zawód. Kwiatkowski charakteryzował się zawsze skromnością osobistego życia, jednakową na każdym zajmowanym stanowisku. Kierował się poczuciem przyzwoitości i lojalności. Wielokrotnie, nie tylko w szkicu opiłsudskim, oponował przeciw autobiografii typu Cezar Pontem Fecit Cezar nawet most zbudował. Z lat po odejściu Kwiatkowskiego z rządu takim zapamiętał go prezydent Mościcki. Przyjeżdżał często do mnie, aby mnie informować bezpośrednio o stanie i rozwoju fabryk związków azatowych. Muszę podkreślić, że przy referatach tych poruszał tylko sprawy fabryk, a nie będąc członkiem gabinetu, nie wysuwał nigdy tematów rządowych. Ten sposób pracy Kwiatkowskiego oceniałem bardzo wysoko. Postawa taka pogłębiła się u Kwiatkowskiego po wojnie. Pozbawiony wszelkich stanowisk, odcięty od możliwości oddziaływania na opinię publiczną, Odmawiał z reguły udzielania wywiadów, odrzucał prośby o opublikowanie wspomnień, nie reagował na zaczepki i oszczerstwa. Poproszony w roku 1958 o wyjaśnienie wewnętrznych konfliktów w obozie sanacyjnym, odpisał Marcinowi Markowi Drozdowskiemu. Nie na wszystkie postawione mi pytania gotów jestem w obecnych warunkach odpowiedzieć. Na propozycję Mieczysława Rakowskiego uzupełnienia wiedzy o wrześniu 1939 roku pisał w liście do redakcji Polityki. „Gdyby usiłował dać stotysięczny pierwszy przyczynek w genezie wojny 1939 roku, zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, to skutek mógłby być dwojaki. Albo praca ta byłaby odrzucona przez cenzurę, albo też wywołałaby polemikę, do której brak mi jest sił i chęci. Dlatego odmówiłem współpracy na ten temat i innym pismom. Właśnie nie chcąc dostarczać żeru komunistycznej propagandzie, wybrał Kwiatkowski postawę wielkiego milczenia, wyjątkowo tylko przerywanego wypowiedziami okolicznościowymi i raczej zdawkowymi. Może przez te ostatnie ćwierćwiecze życia, przez ten zmarnowany dla kraju czas przymusowej emerytury, przypominał sobie słynną strofę Mickiewicza. Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi. Są takie, które szepce swemu narodowi. Są takie, które zwierza przyjaciołom domu. Są takie, których odkryć nie może nikomu. Na kartach w takim żyliśmy świecie objawia się Kwiatkowski w jeszcze jednej życiowej roli – historyka. Nie jest to wprawdzie rola zupełnie nieoczekiwana. Kto czytał przed wojną dysproporcje, wznowione w PRL-u w ocenzurowanej wersji, kto poznał powojenny zarys dziejów gospodarczych świata, w tym także tę jego część, którą opublikował niedawno Tygodnik Powszechny, ten musiał pozostać pod wrażeniem umysłu o wrodzonej predylekcji do opisywania i syntetyzowania procesów historycznych. W niniejszym zbiorze także uderza zupełna swoboda w poruszaniu się po wydawnictwach krajowych i emigracyjnych, po różnojęzycznych monografiach, które czasem dopiero wiele lat później miały zostać przyswojone polszczyźnie. Zwróćmy uwagę, że książka ta powstawała w czasach, w których dostęp do źródeł zachodnich był znacznie trudniejszy niż dzisiaj, a Kwiatkowski przecież cały okres powojenny nigdzie za granicę nie wyjeżdżał. Pamiętajmy też, że ówczesna historiografia krajowa, pomijając nieliczne wyjątki, znajdowała się w stanie głębokiego upadku. Opanowana przez niszczącą metodologię marksistowską, odzwierciedlająca sowiecki punkt widzenia na nasze dzieje, w żaden sposób nie mogła stać się poważniejszą podnietą intelektualną. Ale Kwiatkowski był szczelnie impregnowany na wpływy komunizmu. Ten emigrant wewnętrzny, piszący se szkice z punktu widzenia dopiero co niepodległego, a obecnie podbitego przez wroga państwa polskiego, stawał się siłą rzeczy bliższych historiografii emigracyjnej. I to nawet wtedy, kiedy nie zgadzał się z nią w szczegółach. Tym samym, biorąc rozbrat z PRL-em, okazał się bliski postawie wszystkich chyba historyków dzisiejszych. Nie znaczy to oczywiście, by rację miał w każdym szczególe. Kiedy pisał na przykład o sytuacji w Rosji lat 30. Stalin powołuje się coraz częściej na wskazania Lenina, ale w rzeczywistości oddala się coraz bardziej od jego nauki, jego polityki i praktyki. To skłonni bylibyśmy skorygować to zdanie zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy. Stalinizm był przecież logiczną kontynuacją leninizmu. Kiedy w tym samym szkicu o Stalinie wypowie się Kwiatkowski z powściągliwym uznaniem o sowieckich piaciletkach, to powinniśmy dodać fakt, z którego w tamtych czasach jeszcze sobie w pełni sprawy nie zdawano. Ten sukces piaciletek był rezultatem zastosowania na masową skalę łagrowej siły niewolniczej. Ale też na tych dwóch przykładach wyczerpuje się lista niezawinionych przez autora nieścisłości. Siła oskarżycielska szkicu o Stalinie jest i tak, nawet na dzisiejsze stosunki, olbrzymia. Kreśląc sylwetki swoich współczesnych, ukazuje najpierw Kwiatkowski splot czynników zewnętrznych, które złożyły się na ukształtowanie duchowego oblicza bohaterów. W przypadku Stalina podkreśla więc jego azjatyckość, w przypadku Hitlera swego rodzaju proletariackość. Kwiatkowski ma świadomość potężnego wstrząsu cywilizacyjnego, jaki przypadł na czas jego życia, i opisywanych w książce wypadków. Upadek w pierwszej wojnie światowej, ostatnich okopów dawnego porządku, odejście w przeszłość obozu omszałych tradycji i utytułowanych ludzi, wszystko to zachwiało społeczną strukturą Europy. Wysunęło do władzy warstwy średniej proletariat. Początkowo w Rosji, we Włoszech i w Niemczech, a później w wielu innych krajach, całą bez reszty władzę zagarnęli przedstawiciele najradykalniejszych warstw społecznych – Demokraci z urodzenia, rewolucjoniści z powołania, wrogowie wszelkiego ucisku, którego sami byli ofiarami, głosiciele hasła nieograniczonej wolności na przyszłość. Czy świat europejski potrafił sprostać wyzwaniu, jakie niósł wtedy ze sobą, nienazwany tu zresztą po imieniu, totalitaryzm? Rozdźwięki między głównymi zasadami a praktyką życiową wydają się być współcześnie o wiele głębsze niż w przeszłości, napisze Kwiatkowski, charakteryzując postawę Winstona Churchilla. Unikając spojrzenia jednostronnego, budując sugestywne portrety psychologiczne ludzi zanurzonych w historię, ocenia autor współczesną mu Europę zdecydowanie pesymistycznie. Europę, lecz nie Polskę. W porównaniu ze szkicami o Hitlerze, Stalinie czy nawet Churchillu, otwierający książkę portret Piłsudskiego, najobszerniejszy w całym zbiorze, jest wielką apologią marszałka. Kwiatkowski pokazuje komendanta jako polityka dalekowzrocznego i konsekwentnego, wyrastającego ponad wszystkich współczesnych. W ujęciu tym Piłsudski jest demokratą zmuszonym do działań autorytarnych przez wzgląd na dobro państwa. Byłem świadkiem, pisze Kwiatkowski, jak wysoko postawieni członkowie mafii judzili go namiętnie przeciwko partiom opozycyjnym lub pojedynczym wpływowym politykom. Wspomina też autor, kategoryczny sprzeciw marszałka, Wobec projektu Konstytucji Kwietniowej. Za przyjęcie tej ustawy w roku 1935 śmiertelnie chory Piłsudski nie może ponosić już żadnej odpowiedzialności. W równie wyznawczym tonie utrzymany jest rozdział o politycznym protektorze Kwiatkowskiego Ignacym Mościckim. Autor polemizuje tu zwłaszcza z obiegową tezą o prezydencie figurancie. Podaje przykłady zakulisowych zabiegów Mościckiego, które z reguły przynosiły dla państwa pozytywne skutki. Topione w ten rozdział omówienie roli profesora jako światowej sławy uczonego jest skreślone piórem osoby najbardziej kompetentnej, fachowca i współpracownika. Celem przyświecającym Kwiatkowskiemu nie jest jednak ani hagiografia, ani paszkwil, lecz przedstawienie w każdym poszczególnym przypadku rzetelnego bilansu zasług i win, aktywów i pasywów, konradowskie wymierzenie sprawiedliwości widzialnemu światu. Sywetki współczesnych ukazane są w sposób żywy i barwny, z zacięciem publicystycznym i emocjonalnym zaangażowaniem świadka, ale równocześnie przecież z jakimś olimpijskim dystansem historyka w najwyższym stopniu bezstronnego i rzetelnego. Książka wolna jest zupełnie od niesprawdzonych, subiektywnych ocen, prób polemik i okazjonalnej obrony własnej politycznej linii. Chociaż w swoim czasie z polityką Beka rzadko się Kwiatkowski zgadzał, to w jednym tylko momencie, relacjonując sprawę Zaolzia, przypomina swój ówczesny protest, przemilczając wszelkie pozostałe konflikty i zamykając ten najbardziej może sugestywny portret w całym zbiorze wielką pochwałą ministra. Nigdy też nie próbuje Kwiatkowski odegrać się za doznane niepowodzenia i krzywdy. W końcu to przecież Piłsudski usunął go w roku 1930 ze stanowiska ministra przemysłu i handlu i zamknął mu drogę do dalszej pracy w rządzie. Sikorski zaś wykorzystał internowanie w Rumunii do całkowitego pozbycia się go z życia publicznego. Bezstronność i brak uprzedzeń książki W takim żyliśmy świecie przypomina postawę Mariana Kukiela, który wpisanych na emigracji w tym samym mniej więcej czasie dziejach Polski porozbiorowych Wypowiadał się z takim uznaniem o swym osobistym przeciwniku politycznym Piłsudskim. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z obiektywizmem najwyższej próby. Dotykamy w tym miejscu bardzo istotnej cechy filozofii politycznej Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uprawiać politykę to według niego znaczy uprawiać czystą grę. Pamiętam, kiedy jako kilkunastoletni chłopak miałem szczęście rozmawiać z nim o dziejach Polski Niepodległej, Uderzało mnie stałe akcentowanie tego, co dziś bym określił jako czynnik moralny w życiu społecznym. W niniejszej książce ten postulat wydaje się szczególnie ważny. To przecież ostatnia wojna. Przez pryzmat, której opisuje się świat miniony, wypaliła wszystkie kryteria moralne aż do samego dna. Właśnie podeptanie zasad moralnych zaowocowało odwróceniem się Europy od Polski, wydaniem naszego kraju na łup Parweniusza Hitlera i Azjaty Stalina. Widoczne w książce przywiązanie do europejskiego liberalizmu i wartości chrześcijańskich, szacunek dla solidarystycznej wizji społeczeństwa oraz rujnowanej tradycji, instynktowny i fundamentalny antytotalitaryzm, wszystko to wykluczało nawet myśl o wydaniu książki w PRL-u. Tym bardziej, że jak zwykle nie stosował Kwiatkowski żadnej autocenzury. Nie jest więc niniejsza książka jedynie zbiorem życiorysów. Przeciwnie, Biografia staje się tu do pewnego stopnia pretekstem. W takim żyliśmy świecie to przecież epitafium dla świata przedwojennego. To także próba sądu nad upadkiem dwudziestowiecznej Europy. To wreszcie chęć zachowania tradycyjnego systemu wartości, ocalenia go przed wdzierającym się zewsząd potopem. Podtekst książki zawiera przy tym, jak się zdaje, rodzaj zamknięcia i podsumowania długich lat wielkiego milczenia. Stałych wewnętrznych zmagań autora z komunizmem. Właśnie te bolesne zmagania stanowią największą chyba tajemnicę życia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Nigdy nie wyjaśnił on w pełni przyczyn, dla których w roku 1945 zdecydował się wrócić do podbitego przez Stalina kraju. Nigdy nie wytłumaczył, dlaczego nie pozostał na emigracji. Nie wydał w wolnym świecie całości dziejów gospodarczych świata, nie opublikował tam bez obawy rewizji i represji kolejnych tomów nigdy nieukończonych wspomnień. Swoim powrotem i zadeklarowaną lojalnością wobec narzuconych władz, wprowadził przecież do obozu niepodległościowego spore zamieszanie. Janusz Jędrzejewicz nie zawahał się użyć wobec tej decyzji słowa dezercja. W rzeczywistości sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej. Żaden inny okres w życiu Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miał rangi równie heroicznej. Sanacyjny wicepremier był zawsze zdecydowanym antykomunistą. Manifestował tę postawę w dysproporcjach w rozmaitych wystąpieniach publicznych przed wojną. Jeżeli jako delegat rządu do spraw wybrzeża zdecydował się na współpracę z wrogiem, to z jednym ściśle określonym celem – niedopuszczenia do zagłady gospodarki rynkowej, ergo tworzenia podstaw niezależnej ekonomii, która miała stać się fundamentem przyszłej niepodległości. Dlatego właśnie w latach 1945-47 podejmował Kwiatkowski usilne próby dopuszczenia do przemysłu stoczniowego kapitału obcego. Dlatego starał się o izolowanie od zarządzania gospodarką morską ludzi z PPR-u. Oponował przeciw ekonomicznym decyzjom władz centralnych. Restytuował na podległym sobie terenie przedsiębiorstwa prywatne. Zainicjował, udaremniony zresztą wkrótce, Samorządny Związek Gospodarczy Miast Morskich Rzeczypospolitej. Wytrawny polityk prowadził swoją grę, szedł z komunistami i mylił im kroki. Wciągając nowych ludzi w obce im dziedziny, starał się razem z nimi dryfować z wyznaczonego przez Stalina kursu. Czegokolwiek więc nie powiedzielibyśmy o szczegółach wykonania, które pewnie nie w każdym przypadku były najszczęśliwsze, to przecież właśnie Kwiatkowski jako pierwszy wypracował ten model polskiej reakcji na totalitaryzm, jakim się stała wolna i kompleksowa aktywność gospodarcza. Wiele lat potem tym właśnie szlakiem będą podążać tacy ludzie jak na przykład Stefan Kisielewski czy Mirosław Dzielski. Lojalność wobec nowych władz była poza tym ceną, za którą mógł sobie Kwiatkowski pozwolić na publiczne, ostre piętnowanie praktyk antydemokratycznych, antyspołecznych, antynarodowych. W całkowitej zaś dyskrecji usiłował on równocześnie pomagać ludziom ściganym przez bezpiekę, na co dziś dopiero znajdujemy dowody w archiwach. Działał więc Kwiatkowski na kilku polach równocześnie, a ograniczenie stawiał sobie tylko jedno – musiał widzieć choćby cień skuteczności. Wielkie milczenie wybrał wtedy, kiedy nawet taki rezultat okazał się niemożliwy. Powstały u życia zbiór sylwetek siedmiu polityków jest bardziej kontynuacją niż przerwaniem tego milczenia. Jak już wspomniałem, wielu rzeczy Kwiatkowski nie wyjaśnił, wielu tajemnic nie odkrył, wielu dyskusyjnych opinii nie zinterpretował. W zestawieniu z ostatnim raportem Beka, nie ostatnim słowem oskarżonego Sławoja, autobiografią Mościckiego, niniejsza książka może w istocie wydać się trochę blada. A przecież te szkice, napisane pięknym językiem i uroczym, nieco staroświeckim stylem, są po trosze wszystkim biografią znanych ludzi, osobistym wspomnieniem i esejem historycznym. Między wierszami zaś ukryty jest najdyskretniej autoportret samego Kwiatkowskiego. Człowieka łączącego wierność dla przegranej, jak się wtedy wydawało polskiej sprawy, z szerokością spojrzenia Europejczyka, z uznaniem dla pluralizmu racji. W ten sposób ta książka, zrodzona z tradycji, sięga równocześnie w przyszłość, w naszą solidarnościową teraźniejszość, co do której nadejścia nie miał Kwiatkowski nigdy żadnych wątpliwości. Sam ją zresztą bezwiednie zapowiedział przemówieniem wygłoszonym w roku 1947 w Stoczni Gdańskiej. Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi. Wielkie milczenie, z którego idei zrodziła się także ta książka, okazało się faktem o przesłaniu ideowym nie mniej doniosłym niż przedwojenna działalność tworząca polski cud gospodarczy. Przypominam sobie w tym momencie niedawną rozmowę, którą odbyłem w Waszyngtonie z Janem Nowakiem Jeziorańskim. Spotkałem, mówił mi kurier z Warszawy, wiele czołowych postaci, które występowały na polskiej scenie politycznej w okresie niepodległości i w latach wojny. Ale człowieka o tak kryształowym charakterze, o takiej bezwzględnej uczciwości... O takim niezwykłym natężeniu patriotyzmu nie znałem. Właśnie książka, w takim żyliśmy świecie, potwierdza w całej rozciągłości prawdziwość tej opinii. Jest świadectwem, że do pewnego stopnia ze Eugeniusza Kwiatkowskiego jesteśmy my wszyscy. Kraków, wiosna 1990 roku. Józef Piłsudski Syntetyzując swoje poglądy na osobę i działalność Józefa Piłsudskiego, Michał Sokolnicki stwierdził – indywidualność Piłsudskiego, charakter i umysłowość odznaczała się tą rzadką cechą, że była niepowtarzalna, niezapożyczona u nikogo, ani w swych zamierzeniach, ani w swych motywach. Już ten jeden bezsporny fakt nakazuje liczyć się z tym, że historycy, polscy i obcy, pragnący ocenić możliwie obiektywnie epokę Piłsudskiego – usiłując wyważyć dokładnie jego osobisty wkład w kształtowanie losów Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym, muszą napotkać na olbrzymi splot wątpliwości i trudności. W tym bowiem przypadku zawieść mogą wszelkie uproszczone i konwencjonalne mierniki oraz szablonowe kryteria i oceny. Przewidywał to sam Piłsudski, mówiąc o sobie – życie takie z największym trudem poddaje się jakiejkolwiek kontroli – Powiedzenie to nie było w najmniejszej nawet mierze przejawem próżnej zarozumiałości, ale prostym skonstatowaniem faktu dostrzegalnego dla każdego subtelniejszego umysłu. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy było to, że życie Józefa Piłsudskiego od najwcześniejszej młodości splatało się coraz ściślej, coraz bardziej bezpośrednio i niepodzielnie z historyczną walką tego pokolenia o przywrócenie Polsce należnego jej prawa do samodzielnego bytu państwowego. Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie w powiecie święciańskim ziemi wileńskiej. W parę lat później, w 1874 roku, rodzina Piłsudskich zamieszkała na stałe w Wilnie, gdzie przyszły twórca Legionów, zwycięski wódz w 18 decydującej Bitwie Świata w 1920 roku i naczelnik państwa, uczęszczając do szkół podstawowych i średnich, Przeżył swoją wczesną, górną i chmurną młodość Znalazł się on teraz w środowisku Nie tylko niezwykle bujnym i żywotnym Ale i dość szczególnym Stanowiło ono bowiem zwarty i jednorodny stop Dwóch wartościowych, odmiennych A częściowo uzupełniających się żywiołów Polskiego i litewskiego Zwyż 400-letnich dziejów dobrowolnej I niezamąconej symbiozy państwowej Obu bratnich narodów Nie można było unicestwić żadnym ukazem czy też formalnym aktem. W tych stuleciach Polska wnosiła do wspólnej skarbnicy swoją wysoką kulturę, utrwaloną w arcydziełach artystycznych, architektonicznych i literackich, swój przodujący wówczas demokratyczny ustrój prawny, swój nieprzeciętny zmysł organizacyjny oraz swoje gorące uczucia narodowe. Społeczeństwo litewskie zaś dodawało do tego swoją żelazną wytrwałość, swoje zamiłowanie ładu i dyscypliny, swoją zdolność konsekwentnego myślenia i działania politycznego, a przede wszystkim swój wrodzony instynkt państwowy. Młody Józef Piłsudski, nierozdzielna część duchowa tego złożonego środowiska, był niezwykle chłonnym odbiornikiem określonych prądów i fal w tej specyficznej, kresowej atmosferze. Uczucia narodowe oraz świadomość przemocy i ucisku władz carskich były na tej ziemi pod koniec XIX wieku nie mniej silne i żywe jak za czasów Adama Mickiewicza, Joachima Lelewela, braci Śniadeckich, Tomasza Zana, a tradycje ruchu filaretów i promienistych były wśród młodzieży wileńskiej bliskie i wciąż aktualne. W rzeczywistości olbrzymia większość ludności zamieszkującej to miasto uważała się za organiczną część narodu polskiego, mającego nieodwołalne prawo powtarzania z najgłębszym uczuciem słów wieszcza narodowego – Litwo – ojczyzno moja. To też nastroje wrogości i buntu młodzieży wileńskiej wobec najeźdźców ze wschodu były przemożne i powszechne. Tym bardziej rozrażone im brutalniejsze były metody stosowane tu przez czynowników carskich. O tych czasach szkolnych napisał później Józef Piłsudski Bezsilna wściekłość dusiła mnie, a wstręt, że muszę znosić w milczeniu deptanie mojej godności i słuchać kłamliwych i pogardliwych słów o Polsce, o Polakach i ich historii, Palił mi policzki. Piłsudski, Pisma Zbiorowe, Warszawa, 1937-38. Ten okres przymusowego milczenia i bezczynności politycznej skończył się dość wcześnie, gdyż już w 18 roku życia Józefa Piłsudskiego, bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury w Wilnie. Rok wcześniej uderzył w niego dotkliwy cios, śmierć ukochanej matki, tego płonącego znicza polskości tak żarliwej i tak nieugiętej, jaka przejawiała się tak często na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Młody Józef Piłsudski miał już wówczas skrystalizowany światopogląd polityczny i pierwszy plan działania. Pragnął teraz mówić głośno i pisać, działać i walczyć na rzecz wyzwolenia Polski. Usiłował też pogłębić i umocnić dystans dzielący go od wszystkiego co rosyjskie, co obce, co narzucone siłą, a zbliżyć się jak najbardziej do szerokich warstw udręczonego i sponiewieranego społeczeństwa. Dlatego w 1885 roku zapisał się na studia medyczne Uniwersytetu Harkowskiego. W perspektywie dawało mu to bliski, a nie budzący szczególnych podejrzeń policji carskiej kontakt z ludźmi. Ale realizacja tych planów nie powiodła się. Przecież ten młody, niespokojny duch, nastawiony w każdym nerwie na ciągłą i bezkompromisową walkę, naładowany materiałem wybuchowym, nie był w stanie ograniczyć się do pedantycznego i spokojnego studiowania różnych przejawów patologicznych w organizmach ludzkich. Dostrzegał on wyraźnie stan patologiczny całych narodów i klas społecznych. W jego rozumieniu walka z tą wielką patologią społeczno-polityczną była o wiele ważniejsza i wymagała nieodzownie ostrych zabiegów chirurgicznych. Dla wypełnienia tego wielkiego zadania począł więc poszukiwać sprzymierzeńców tak samo jak on, młodych, wybuchowych, ambitnych, a niezdolnych do biernego wyczekiwania na wypadki dziejowe. Ale władze uniwersyteckie zorientowały się rychło w niebezpiecznej akcji tego młodego Polaka i już w 1886 roku relegowały go z charkowskiej uczelni. Powrócił więc do Wilna i tu, nawiązując łączność z działaczami rewolucyjnymi, Kontynuował swoją pracę polityczną. Skutek był łatwy do przewidzenia. Niedoświadczonego jeszcze młodzieńca aresztowano w marcu następnego roku, po czym w dwudziestym roku życia skazano na pięcioletnie zesłanie na Sybir. W takim żyliśmy świecie. Taśma pierwsza, koniec pierwszej ścieżki.